Witajcie, kazanie będzie dzisiaj na niższym poziomie, no z niższego poziomu, tyle czasu się tam wywyższałem i w końcu trzeba zejść na ziemię, tak? Jest godzina 11.23, o ile mój chronometr, chronomierz dobrze chodzi. Jak szybko mija czas, życie mija Szybko i coraz szybciej. Im więcej mamy wiosen, tym szybciej one mijają. Czekamy na lato, mija błyskawicznie. No zima trwa dłużej. Ten czas zwalnia jakby. Między listopadem a marcem to tak trochę się to ciągnie. Macie takie wrażenie? Ale później od marca to po prostu rakieta startuje. Nie wiemy ile czasu będzie nam dane jeszcze pod tym słońcem, ale o czasie wiemy na przykład, że płynie i że upłynie. Wiemy, że nie można go cofnąć, choć chciałoby się czasami cofnąć czas. Wiemy, że czasu nie można zgromadzić na zapas, nie można go zmagazynować i później sobie dokładać. On płynie jednostajnie. Wiemy tak z życia, że może być czas trudny, albo czas dobry. Wiemy też, że można czas zmarnować albo wykorzystać. I jeszcze moglibyśmy pewnie kilka różnych prawd dodać na temat tego tajemniczego zjawiska, jakim jest czas. Biblia mówi bardzo wiele na ten temat. Na slajdzie powitalnym Pokazał się werset z Księgi Kaznodziei Salomona 3, 1 do 8. Kaznodzieja Salomona 3, 1 do 8. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co. Zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Bardzo refleksyjne słowa, one nastrajają nas do pewnej zadumy nad istotą życia. Ale prawdy tu przedstawione są dość oczywiste. Można by nawet powiedzieć, czy nie banalne? No wiadomo, przecież, że na wszystko jest odpowiedni czas. Można mnożyć podobne. Jest czas na pracę i wypoczynek, czuwanie i spanie, jedzenie i trawienie i tak dalej. Ale co autor, Bóg, ma na myśli, kiedy mówi nam o czasie, jaki dany jest nam pod niebem? Skupimy się głównie na... Nauczaniu Nowego Testamentu, aczkolwiek wrócimy jeszcze później do pewnej księgi i do pewnego stwierdzenia zapisanego u jednego z proroków. Ale jeżeli chodzi o Nowy Testament, w nim właśnie, w tym pięknym, oryginalnym tekście zapisanym w języku greckim znajdujemy poszerzone znaczenie tego pojęcia. W naszym języku Mamy słowo czas i pewne ekwiwalenty, czyli odpowiedniki niedokładnie może znaczące zawsze to samo. Na przykład pora, albo chwila, albo moment. I generalnie nie zastanawiamy się nad tym, co one znaczą, czym się różnią, ale gdzieś intuicyjnie wiemy, w jaki sposób tych słów użyć. Natomiast w języku greckim znajdujemy dwa różne słowa tłumaczone w naszym języku na czas. Będzie to taki troszkę wykład z greki, a tylko dwa słowa. Być może jest ich więcej, ja nie jestem specjalistą od greki, ale wiem, że te dwa słowa w naszych bibliach tłumaczone są jako czas. Pierwsze słowo brzmi chronos. Chronos. Myślę, że jest nam to słowo znane, bo z niego wywodzą się takie słowa jak chronologia, a więc jakaś kolej rzeczy, następstwa, albo chronomierz, czyli zegarek, zegar. I drugie słowo, ono brzmi kairos, a więc chronos i kairos. Czym się one różnią i po co w ogóle nam ten wykład z greki? na niezbyt zresztą wysokim poziomie. Zacznijmy od uchwycenia sensu słowa chronos. To słowo oznacza po prostu czas, który płynie liniowo, stale, mierzony erami, epokami, wiekami, latami, dniami, godzinami, sekundami. Od po prostu jakiejś daty, periodyzacja, coś mija, minęło. To może być w sensie ogólnym czas życia człowieka albo czas panowania jakiejś dynastii. To może być czas panowania jakiegoś króla, o tym czytamy w Biblii wielokrotnie. To może być czas w sensie młodości, w czasie mojej młodości albo w czasie pracy, w sensie czasu aktywności zawodowej, w czasie nauki, czyli w sensie tego, że byłem uczniem, byłem w szkole przez lat kilka czy kilkanaście. Mówimy o czasach dawnych, współczesnych, a więc takie ogólne pojęcie czasu. Chronos. On po prostu jest, mija. Nikt do końca chyba nie wie, czym jest czas. Bardzo tajemnicze zjawisko, ale wiemy, że jest. I że to, co powiedziałem przed chwilą już jest w przeszłości. Jesteśmy w taraźniejszości, która ciągle płynie. Jest niesamowite zjawisko fizyczne? Ja nie wiem. Mój umysł wiedza są zbyt Słabych, aby to ogarnąć. I to słowo znajdujemy w pewnym bardzo ważnym na dzisiaj dla nas wersecie, który zapisany został ręką apostoła Piotra w jego pierwszym liście. Pierwszy Piotra 4,2. Ta myśl będzie dzisiaj wracać. I Piotr napisał tak, pierwszy Piotra 4,2, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Chronos, ten czas, który jeszcze nam został, nie wiemy ile, mamy nadzieję, że dużo, ale im więcej lat mamy, tym bardziej świadomi jesteśmy, że się kurczy, ale jeszcze mamy. I nie jest najważniejsze wiedzieć, ile go mam, ale najważniejsze jest, jak go przeżyć, co z nim zrobić, jak zachować się w danym mi czasie, który sobie płynie, a ja wraz z nim. I myślę, że świadomość tego, że czas upływa, że nie można go cofnąć, nie można zmagazynować, że można zmarnować, lub wykorzystać powinna zdeterminować nas do zmian i przestawić nasze życie na właściwe tory. Zadajmy sobie takie pytanie. Od czasu, gdy poznałem Pana, gdy zdecydowałem, że idę za Nim, komu, czemu poświęcam mój czas? Komu, czemu podporządkowuję czas mojego życia? Co robię w danym mi czasie? Więc ogólnie o słowie chronos. Teraz to drugie słowo, kairos. Słowniki mówią... I kontekst używany w Biblii wskazują, że jest to po prostu czas dogodny, stosowny, szczególny, właściwy na coś, który nie trwa liniowo przez całe nasze życie, ale pojawia się, przychodzi i kończy się na coś konkretnego. Kilka ilustracji nowotestamentowych, podam wersety dla notujących, Marek 1.15. Czytamy tam słowa głoszone przez Jezusa. Marek 1.15. Wypełnił się czas, i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wypełnił się czas. A więc Bóg w swoim planie zawarł czas jakiegoś wypełnienia. Coś się wypełniło, i nadszedł czas że Ewangelia miała być ogłoszona. Podobnie było na przykład z Izraelitami w Egipcie. Nadszedł czas wyzwolenia. Inny werset z Nowego Testamentu. Mateusz 16,3. Jezus rozmawia z uczonymi w Piśmie, którzy dyskutują z Nim na temat znaków, jakie powinny towarzyszyć służbie Mesjasza. Jezus zadaje im pytanie. Znaki pogody potraficie rozróżniać, a znaków czasu nie? Znak czasu, rozpoznanie znaków czasu, znaków, które towarzyszyły Jezusowi. Mateusz 21, wersety 34 i 41. Tam jest podobieństwo o winnicy, o ludziach, którzy byli tam zatrudnieni. Czytamy w 34 o czasie winobrania. Nadszedł czas, kairos, na winobranie. W tej rozpiętości czasu chronos, w tym w stale biegnącym czasie nadszedł czas kairos, czas na winobranie i w 41 wierszu mamy powtórzone, Jezus mówi o pracownikach, którzy we właściwym czasie będą oddawać owoce, wydawać owoce. Czas kairos mówi nam o tym, że jest właściwy czas na coś, czego Bóg oczekuje w naszym życiu, od Ciebie i ode mnie. Rozumiemy to? Czas chronos to jest ta całość, a teraz w tym czasie liniowym chronos są te punkty, wydarzenia, momenty, chwile, kairos przeznaczone na coś. Na coś, co jest wolą Bożą. Jezus powiedział, płacząc nad Jerozolimą, smucąc się nad tym miastem, to mówi nam Ewangelia Łukasza 19, 44. Jezus powiedział, i zrównają cię z ziemią, mówi do Jerozolimy. Do miasta Bożego. I dzieci Twoje w murach Twoich wytępią. I nie zostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlaczego? Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Kairos, obecności Mesjasza, Jerozolima nie rozpoznała. I stało się to, co Jezus zapowiedział. Deptana przez pogan, a się dopełnią czasy pogan, jak czytamy u proroka Daniela. Łukasz 20 i wers 9 i 10. Tutaj obok siebie są te dwa różne słowa. Jezus mówi podobieństwo, pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją wieśniakom, odjechał na dłuższy czas. Dłuższy czas, chronos, taki nieokreślony. Pojechał, nie wiadomo, kiedy wróci. Kolejny werset, 10, a we właściwym czasie. To jest słowo kairos. A więc w tym czasie przeznaczonym na coś posłał sługi, aby oddali, aby odebrali owoce. To można porównać do naszego życia. Mamy ten czas chronos, to jest całe nasze życie. Nie wiadomo jak długie, ale jest nam dane. I przychodzi właściwy czas na coś, czego Bóg oczekuje ode mnie, od ciebie. Kairos. Czas na przykład owocowania. Tak jak czytamy w tej historii. I jeszcze jedna ilustracja, już ostatnia, tak żebyśmy uchwycili znaczenie i różnicę między tymi dwoma słowami, aby to nam gdzieś lepiej pozostało w pamięci. Tych miejsc jest mnóstwo i są dziesiątki w Nowym Testamencie. Dziesiątki, wybrałem kilka. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, werset siódmy. I to jest właściwie odpowiedź Jezusa na pytanie zadane w werszu szóstym. Uczciowie pytają, panie, czy w tym czasie, Ronos? w tym czasie. Oni nie wiedzieli, kiedy pytali się, czy to już, czy to będzie teraz jeszcze za naszego życia. Odbudujesz Królestwo Izraela. Jezus odpowiada w taki sposób. Nie wasza to rzecz, znać, w naszym tłumaczeniu jest czasy i chwile. I w Grece tu jest chronos i kairos. A więc tłumacze w tym przypadku, no, nie mogli powiedzieć czasy i czasy, bo byłoby to bez sensu. Dlatego użyto słów czasy w tym znaczeniu ogólnym i chwila. A więc chwila wiemy, że to jest coś trwającego krótko, krócej. Chwila jest na coś, jest przeznaczona na coś. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. I w tym wersecie myślę, że doskonale możemy wyczuć, zrozumieć różnicę między tymi dwoma słowami. To jest czytelne, to jest widoczne? Siostry, bracia, tak? Dobrze, bardzo się cieszę, to już wykład z Greki kończymy. I po tym studium, które zajęło nam chronos, jest kairos. Przyszedł czas, kairos, abyśmy zadali sobie bardziej osobiste pytania. Bo fajnie mieć wiedzę, a w Grece to tak, um, ciekawe, będę mógł błysnąć gdzieś w towarzystwie, jeśli zapamiętam. Czas na osobiste pytania. Pierwsze, jak wykorzystuję czas mojego życia w sensie ogólnym, tego chronos, w jakim kierunku zmierzam? Czy pełnię wolę Bożą, żyjąc w sposób godny Ewangelii? Czy jestem światłością i solą? Zawsze, zawsze w czasie chronos. Czy wydaję dobry owoc w całym moim życiu? Zawsze w czasie chronos. Czy trwam w społeczności z Bogiem, aby pozostały czas doczesnego życia, pisał Piotr, poświęcić na... Pełnienie woli Bożej. Nie wiem, ile ja mam czasu. Nie wiem, ile ty masz czasu, ale wiem, jak należy go przeżyć. Jak powiedziałam, Jezus płakał nad Jerozolimą, która przeoczyła swój czas. Możecie powiedzieć, no ale my mamy Ducha Świętego, jesteśmy wierzącymi, myślę, że tutaj rozpoznajemy wolę Bożą. No, nie zawsze tak yy, może być, i Kościół, czy też chrześcijaństwo w historii wiele razy przegapiło czas, dogodny czas na głoszenie Ewangelii na przykład. Pozwólcie, że przeczytam wam pewną historię z XIII wieku. Był to okres ekspansji Imperium Mongołów. Dotarli aż do Polski. Wszyscy słyszeliśmy o Dżingishanie. Jeden z jego następców, Kublai Han, Wielki władca Mongołów rządził jednym z największych imperiów, jakie świat kiedykolwiek widział. Rozciągało się ono od Oceanu Spokojnego na wschodzie do Polski na zachodzie. Od północy graniczyło z Rusią, a na południu z Indiami. Wojownicy mongolscy byli tak dzicy i zdeterminowani, że zagarnęli nawet Imperium Chin, mimo niesamowitej przeszkody, jaką był Wielki Mur. W roku 1266 europejski odkrywca, podróżnik, ryzykant Marco Polo spotkał się z Kublajchanem w stolicy jego wielkiego państwa. Dzikie żołnierskie serce Kublajchana zostało dotknięte wieścią o Chrystusie, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy całego świata. Kublaihan posłał Marco Polo z powrotem do Europy z taką oto prośbą do chrześcijańskich władców. Przyślijcie mi stu nauczycieli waszej religii. Chcę być ochrzczony, a wraz ze mną wszyscy moi dostojnicy i wszyscy wielcy mężowie, a także ich słudzy. I będziecie mieli więcej chrześcijan tutaj niż na waszej ziemi. Drzwi się otworzyły. Niesamowita sprawa. Bóg przygotował jeden z najbardziej niezwykłych momentów żniwa, czas Kairos, dla największego imperium świata, o jakim tylko słyszeliśmy. Bóg przygotował ten czas też dla Kościoła. Jak zatem Kościół wykorzystał tę niewiarygodną okazję do ewangelizacji? Po wielu latach znalazło się tylko dwóch misjonarzy gotowych znosić trudy i znoje, aby przynieść dobrą nowinę o Chrystusie Mongołom. Ale nawet ci zawrócili w połowie drogi. Największa możliwość ewangelizacji w historii Kościoła została zaprzepaszczona. A jak Kublai Han odpowiedział na ową ciszę z zachodu? Zwrócił się do tybetańskich buddystów, zapraszając ich, aby rozprzestrzeniali swoją religię w jego imperium. W rezultacie tego ponad połowa mężczyzn w kraju została mnichami buddyjskimi. Jezus znowu zapłakał. Kairos. Bardzo ciekawa i dramatyczna refleksja, nie uważacie? Mam jeszcze historię o Jugosławii. Ten artykuł został napisany w połowie lat 90., więc to, to nie jest już do końca tak wszystko aktualne, ale pamiętacie wojny w Jugosławii domowe? Bośnia, Hercegowina, ludobójstwo, Srebrnica, straszne rzeczy. I jak wtedy autor, autor który pochodzi z zachodu, jak to widział? Patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że Jugosławia była państwem komunistycznym, najbardziej otwartym na Ewangelię z wszystkich innych komunistycznych. Tam ludzie z zachodu mieli swobodę wyjeżdżania. To nam, z tych zwanych demoludów, ciężko było do Jugosławii wyjechać. Niby socjalizm, niby komunizm, ale gdzieś tak odgrodzony od nas, a otwarty na zachód. Była państwem komunistycznym, najbardziej otwartym na Ewangelię, zarazem jednak najbardziej zaniedbanym pod względem duchowym spośród wszystkich państw bloku wschodniego. Przed 1990 rokiem niewielu z nas słyszało o Bośni i Hercegowinie, gdy nagle tragiczna sytuacja w tym rejonie świata zaczęła być codziennie omawiana na pierwszych stronach gazet. Czy przeniesienie Ewangelii mogło zapobiec tej tragedii? Ponieważ nie wykorzystaliśmy dogodnej możliwości kairos. Nigdy się o tym nie dowiemy. No dobrze, a wiecie, ale to są takie przykłady globalne. Imperium Mongołów, Zachód, Jugosławia, wielka polityka, otwartość. Ale co ze mną? Co z moim życiem? To jest najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie, czy powinniśmy sobie zadać dzisiaj. Jaki jest czas Kairos dzisiaj, teraz dla mnie? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Do czego mnie powołuje? Czy może jest to czas pokuty? Może jest to czas nawrócenia? Może to jest czas oczyszczania? Może to jest czas porzucania tego, co powinno być porzucone. Może to jest czas przewracania stołu. Stołu, który stoi i przeszkadza mi w relacji z Bogiem. We właściwym czasie Jezus wszedł do świątyni, powywracał stoły, powypędzał handlarzy. Przyszedł czas, kairos, aby to się stało. Skąd wiesz, ile jeszcze masz czasu? Jestem troszkę przygaszony. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale... Kilkanaście minut przed nabożeństwem dowiedziałem się, że w jednym z mieszkań w Kamiennej Górze we wtorek spłonął, wiedziałem o tym, czytałem w gazecie, spłonął mężczyzna bezdomny. No zdarza się. Wiecie, kto to był? Część z nas już wie. Nazwiska nie powiem, bo to nie wypada, ale to był Heniek. Heniek, który tu mieszkał w noclegowni, który był w ośrodku, jednym drugim, który wielokrotnie na kościele ulicznym był. Jego czas się skończył i to w sposób tragiczny. Zostały zwęglone szczątki. Ani chronos, ani kairos. To był człowiek, który kiedyś wyznawał Chrystusa, który tu z nami był, śpiewał Alleluja. Ale przypomnę inny, z tej samej paczki, naście lat temu, kiedy Heniek tu mieszkał, przychodził do niego kolega z miasta, który też śpiewał Alleluja. Na imię miał Piotr, też nie żyje. Został zadźgany nożem. Tragiczne sytuacje. Boże zachowaj nas, ale to pokazuje, że nikt z nas nie jest nietykalny. Nikt z nas nie jest tak zupełnie, wiecie, bezpieczny. Ja już mam wszystko uporządkowane, nic mnie nie ruszy. To jest czas twojego życia, z którym robisz, co chcesz. Masz wolną wolę i przychodzi czas kairos. Bóg mówi, wydaj owoc. Bóg mówi, wzrastaj. Bóg mówi, podejmij służbę. Bóg mówi, porzuć grzech. Bóg mówi, uwolnij się. Bóg mówi, zmień życie. Bóg mówi, pójdź za mną. Czas kairos. Jaki czas jest dzisiaj dla mnie, dla Ciebie? Ja nie powiem Ci, jaki czas jest dla Ciebie. Mogę Ci podpowiedzieć, możemy rozmawiać, modlić, ale, ale to Ty musisz wiedzieć w swoim sercu, w swoim duchu. Jaki czas dzisiaj jest dla mnie? Może to jest czas, abym po południu oglądał pięć kolejnych seriali. Odcinek 72, 613, 294. Czy to jest może czas, żebym sięgnął po Słowo Boże? Na co to jest czas w moim życiu? I pamiętaj, że ten czas Kairos ma to do siebie, że on mija. I czasami trudno wrócić. To jest tak jak ze zjazdem z autostrady. Przegapisz, musisz jechać prosto. Ale czasami to jest nawet gorzej niż zjazd z autostrady. To jest podmuch wiatru. Jeżeli mu się poddasz, przepłyniesz. Jak się nie poddasz, utoniesz. Kairos, czas. Na co ten czas jest dzisiaj, w tym, w tym czasie? Może brzmi to troszeczkę niegramatycznie, ale wiecie co chcę przekazać. Tak, rozumiemy się. A może to jest czas, aby wrócić do pierwszej miłości? Grażynko, Jesteś przekonany o tym, że tak. Myślę, że na to zawsze jest czas. Wiecie, to, co dzieje się z nami, w sensie czasu kairos, jest nierozłączne z czasem kairos Kościoła. Przecież jesteśmy, my jesteśmy Kościołem. To kościół to nie jest jakąś abstrakcyjną instytucją, która sobie funkcjonuje, a my do niej przychodzimy. To my tworzymy Kościół, więc to, co dzieje się we mnie, to dzieje się w Kościele. Jeżeli ja jestem w niewoli, to część ciała pańskiego jest w niewoli. Jeżeli ja jestem w grzechu, to część Kościoła jest w grzechu. Jeżeli ja nie wydaję owocu, to znaczy, że część Kościoła nie owocuje. Jeżeli ja jestem w buncie, to znaczy, że część Kościoła jest w buncie. Jeżeli ja jestem w jakiejś negacji, to znaczy, że część Kościoła, tego, który tworzymy, jest negacji. To jest nierozłączne z nami. I na zakończenie to pytanie, czy stwierdzenie z Księgi Proroka Starotestamentowego, Ageusz. Ageusz, strona 1005 w brytykach. W tym czasie chronos, który sobie płynął, Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, wrócił i był moment, w którym... Zaczęto odbudowywać świątynię, ale przerwano. Różne okoliczności na to się złożyły. W wersecie drugim Pan mówi do Ageusza. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Hmm, tak, tak, świątynia jest ważna, ja wiem, jest potrzebna, ale no to jeszcze to nie ten czas. Jeszcze nie teraz. Ludzie nie byli generalnie przeciwko odbudowie świątyni. Tu nie, nie mówili nie będzie odbudowana, nie chcemy, nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale mówili, tak, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie. Tak, jestem, ja jestem za, jestem entuzjastą, ale nie dzisiaj. Jutro, jutro, pojutrze, za jakiś czas. Z całego serca popieram i modlę się o to, tak, niech dom Pana będzie budowany, ale dzisiaj nic jeszcze sam z siebie nie dam, nie zrobię. Tak, chcę, żeby ten Kościół był przebudzony, modlący się, amen, chcę, jestem za, gorliwie jestem za, ale nie przyjdę na spotkanie modlitewne jeszcze dzisiaj, jeszcze nie w tym tygodniu. Jeszcze nie wstanę wcześniej, żeby szukać Pana, choć jestem za przebudzeniem. Jestem za Bożym działaniem, jestem za Bożym namaszczeniem, ale jeszcze dzisiaj sobie pooglądam dużej telewizji. Jestem na tak, jestem na tak, żeby Bóg działał potężnie, żeby było namaszczenie i dary ducha, ale jeszcze ja nie będę się modlił o to, żeby mnie użyć, jeszcze nie. O, wierzę, że Bóg może mnie użyć, aby prorokować. Może się to nigdy nie zdarzyło, wierzę, że to jest możliwe, ale nie będę o to się jeszcze dzisiaj modlił. Jestem na tak. Chciałbym, tak? Bracia, siostry, jestem na tak. Ale jeszcze nie teraz, nie ja, nie ja, nie teraz. Jestem na tak. I Bóg wskazuje na przyczynę. Kafelki. Kolejny werset. Bóg zadaje pytanie werset czwartych. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy Pan Pana leży w gruzach. Bo kolejne pytanie zadaje, zwłaszcza jak wam się powodzi. A więc przyczyną było zabieganie o doczesność, zabieganie o wygodę. To było w podtekście, to było gdzieś tam w tle. Tak, ale ja nie mam czasu, tak, ale nie mam sił, tak, ale jeszcze coś. Przecież ja muszę zadbać o to i o tamto. Bóg nie mówi, że dom... W, wykładane tafelkami jest czymś złym, nie sądzę. Natomiast wybór jaki dokonujemy, czy usprawiedliwianie własnej bezczynności, pasywności, pewne role w jakie wchodzimy udając, że nam zależy, a tak naprawdę nie zależy, bo gdyby zależało to byśmy robili coś, no to sprawia, że wchodzimy dokładnie w tą samą rolę tafelkarzy. O to co moje dbamy, pilnujemy, o to co wspólne tak, jesteśmy... Jesteśmy za, umawiamy się, tak? Wszyscy jesteśmy za przebudzeniem. Tylko dlaczego to ja mam być przebudzony o 6 rano, żeby się mówić? Ale to jest właśnie ważne pytanie. Zważcie, jak wam się powodzi. Jak mi się powodzi w moim duchowym życiu z Bogiem? W mojej relacji z Nim? Czy mam Jego prowadzenie, moc? Czy trwam w Panu? Czy wypełnia mnie radość, pokój? Czy dostrzegam namaszczenie, owoce służby? Czy jestem... Skupiony na Domu Bożym? Czy żarliwość o Dom Boży pożera mnie? Tak jak Jezusa? Czy też jest mi obojętne? Przecież są inni, którzy to zrobią. O, pewnie zrobią lepiej niż ja. Powiem Ci tak, zapamiętaj to sobie. Nikt nie zrobi lepiej od Ciebie tego, co należy do Ciebie. Nikt. I przychodzi czas kairos, abyś to zrobił. Abyś to robił. Bo w końcu czas chronos się skończy, jeśli tego nie zrobisz. To i kairos minie, i chronos minie. Nie dopuśćmy do tego. Jezus biadał nad ślepą, głuchą, nierozumną Jerozolimą. W świątyni zaprowadził porządek, chociaż wielu ludziom to nie pasowało. Burzyło ich życie. Dziś Pan woła, to jest czas na budowę mego domu. Woła przez Ageusza, woła przez apostołów, woła przez samego Pana, Syna Bożego. To jest czas, by rozpowiadać słowo zbawienia. Dogodny czy nie? Do Tymoteusza, Paweł pisał, czas dogodny czy niedogodny? Głoś, bądź gotowy, nieważne, czy jest fajnie, przyjemnie, czy jest trudno. Zwasz, jak Ci się powodzi, gdzie jest bliskość Pana, błogosławieństwo, mocne, maszczenie. Myślę, że mój czas, Kairos, na to kazanie dobiegł do końca. Życzę nam dobrego chronos dzisiaj i w tym tygodniu i wspaniałych chwil, Kairos. Amen.